Podziemi podcastu, odcinek 34 z przedwzmacniaczem, z moim głosem trochę zmienionym, z samochodem Małysza i z ogłoszeniem na koniec. No i teraz tak, jak zapewne słyszycie, mój głos uległ zasadniczej zmianie. Eee, słychać <śmiech> każde mlaśnięcie eee, bardzo dokładnie, a to wszystko za sprawą mojego nowego przedwzmacniacza, który to kupiłem na Allegro od użytkownika, eee, którego nazwy już nie pamiętam, w każdym bądź razie przedwzmacniasz, jak widać, spełnia swoją rolę bardzo dobrze. E, dlaczego go kupiłem? Kupiłem go, ponieważ jedyny sanocki sklep muzyczny, Violin, e, opierdziela się i ma klientów w dupie. Czego zresztą nauczyłem się już niedawno, czekając miesiąc na przejściówkę Jack 6mm, Jack 3mm. to 6, 3, z czymś, z czymś, nie? No, e, w każdym bądź razie. Długie oczekiwanie sprawiło, że się wkurzyłem, kupiłem przedwzmacniacz z Allegro, dostałem go w 48 godzin, pomimo długiego weekendu. I to jest kurde sklep muzyczny, a nie jakieś opierdzielanie się. I jak ze, zresztą słyszycie, jakość podniosła się. W każdym bądź razie, w tle leci Night Dance by Green Druid, właśnie się skończył. Teraz leci mój standardowy podkład, który muszę sobie przyciszyć ręcznie. I tak, co chciałem powiedzieć? Aha, chciałem powiedzieć, że nie będę kupował już w sklepie violin wolę zapłacić za przesyłkę, trochę drożej, ale mieć od ręki. Zresztą nauczyłem się tego przy kupnie laptopa, na który czekałem dwa tygodnie gdyż sklep Merlin rzekomo go miał zamawiać i zamawiał, zamawiał, zamawiał, aż się wkurzyłem i kupiłem inny model zresztą mnie żałuje w każdym razie wracając do tematu spłonął samochód Adama Małysza którym Adaś miał się ścigać w rajdzie Drezno-Wrocław wiecie, Adam zrzucił narty nogi dał na pedały i jedzie. Będzie się ścigał, w zasadzie już się ściga, ale niestety nie swoim Porsche, gdyż jego Porsche spłonęło w Świętoszowie, jak podał TVN. E... Osobiście sądzę, że Adam robi się trochę jak Pudzian, ale z drugiej strony mu się nie dziwię, bo... No ciężko jest tak po prostu się odciąć od świata. No ja wiem, jak jest ze mną. Miesiąc, dwa nie nagrywałem i kurde się nudziłem. Teraz są wakacje, to będę nagrywał nieregularnie i, i, i różną długość będą miały te odcinki, ale zapewniam was, że y, nie będą nudne. A Jeśli będą, to po prostu nie będziecie słuchać, nie? Eee... <grym> y podcastofonu nie słuchałem więc nie wiem co o mnie mówili szczerze mówiąc wisi mi to e, będę nagrywał będę nagrywał tak jak nagrywam nie będę e, e, nagrywał dla kogoś bo nagrywam to dla was a nie dla twórców podcastofonu i bardziej e, kieruję się komentarzami niż komentarzami pisemnymi pod odcinkiem niż ustnymi w podcastofonie dygresja. No, wracając do tematu. E, nikomu nic się nie stało. Małysz pojechał, ścigał się dalej w innym samochodzie. A według e, Jana Nałęcza e, ucierpiało w samochodzie jedynie tylne zawieszenie. I... i co? i ogólnie tył, i zbiornik benzyny o, zatem nie jest źle nie jest źle e... o, <śmiech> aha, fajnie do wypadku doszło 16 czerwca mamy, który mamy? jak to nagrywam, jest 27 TVN jest szybki w każdym bądź razie, dlaczego Porsche mały stanęło w płomieniach? Podobno samochód mógł być za mocno zatankowany, bo świadkowie zauważyli, że ogień pojawił się po podskoku na Wertepie. Eee, I co? I, i się ściga i ma gdzieś. Eee, dobra, <śmiech> ponieważ to jest takie nagranie, wiecie, muszę się wczuć, wrócić do tego rytmu i tak dalej, to teraz przejdę do trochę smutniejszej rzeczy, a mianowicie a mianowicie zaginięcia pewnej osoby e, otóż e, zaginęła 20-letnia Katarzyna i widziałem jej zdjęcia już na wielu serwisach na kwejku, na e, kiepie, na jakichś tam innych jeszcze i w każdym razie Katarzyna Kobiela ma 20 lat, 184 cm wzrostu, długie, kasztanowe, kręcone włosy, które często nosi spięte. Pod nosem ma charakterystyczny pieprzyk, a pod lewym okiem niewielką bliznę. Mieszka w śradzu przy ulicy Bohaterów Września. I tutaj y, tak informacja do Was. Jeśli ktokolwiek z Was by ją widział, zamieszczę wam link pod nagraniem jeśli ktokolwiek z was by ją widział dajcie znać policji ja wiem, że tam HWDP, JP i tak dalej ale wbrew pozorom policja jest przydatna i moim zdaniem dostają za małą pensję przez co muszą kurde brać łapówki fakt, że w miarę jedzenia apetyt rośnie <śmiech> ale mimo wszystko, wiecie no, ale wracając do zaginionej. 21 czerwca przed godziną 10.00 Kasia wyszła z mieszkania pod nieobecność domowników. Zabrała tylko torebkę i książkę. Rodzicom zostawiła kartkę z informacją, że jedzie do koleżanki do Zduńskiej Woli. Informowała, że zostanie u niej na noc. Z relacji jej brata, zamieszczonej na portalu Facebook, wynika, że o 10.00 dziewczynę spotkała jej koleżanka. Kasia powiedziała, że idzie do Żabki w sklepie Inwar w Sieradzu. Potem poszła na stację kolejową i tam się ciągnie i tak dalej. Około 17.00 dziewczyna rozmawiała przez telefon z bratem. Twierdziła, że jest w Zduńskiej Woli. Jak wynika z późniejszych ustaleń policji, 20-latka kłamała. Jej telefon logował się do sieci na terenie Wrocławia. Od tej pory jej komórka jest wyłączona. Wiecie, być może spieprzyła, ale mimo wszystko, jeśli ją zobaczycie, rodzina się martwi, nie? I co? I to chyba będzie tyle. Jeszcze z jakichś ogłoszeń na stronę, co do strony, yy, stronopisarz ma zamiar dalej się nią zajmować. No, nie będę mu bronił, nie? Skoro chcesz Kamil to śmiało, aczkolwiek moim zdaniem wszystko działa bardzo dobrze. I strona jest wręcz dużo lepsza niż chciałem. Komentarzy pod ostatnimi odcinkami nie było. Pod ogłoszeniem nie było. Pod 33 krzyszman. Podobnie jak przy innych odcinkach nie umiem powiedzieć czemu mi się podobają. To teraz powiem, że mi się nie podobało, ale było średnie. Tyle w temacie. Krzyszmanie, dobra zobaczymy <śmiech> nie no dobra, wiadomo nie wszystkie odcinki muszą być dobre, bez przesady e... i Krzyżmana skomentowała osobliwa, która coś miała napisać ale poszła po bluzkę do szafki i zapomniała e, no cóż, osobliwą pozdrawiam miała ze mną nagrywać, ale ale jest bardzo zmęczona e, zatem cóż, przepraszam was za to, że ten odcinek także jest średni ale... ale muszę się wczuć spokojnie. Ten będzie taki sobie, za to następny będzie... Y, będzie lepszy. Chyba. Musi być, nie? Zdecydowanie. Nie ma siły, żeby było inaczej. Przecież, kurde, nie zawiodę tych milionów słuchaczy, tych miliardów użytkowników. Bez przesady. I... I co? I na tym będę kończył. Albowiem... Był to 34 odcinek podziemia podcastu, eee... <śmiech> wzmocniony on jest i to tylko przed wzmacniaczem, niczym tam się nie, nie do, nie do, nie do, nie do, nie, nie co, no nic nie piłem <śmiech> mm. I, i to chyba tyle, komentujcie, aha, aha, aha na YouTube jest taki użytkownik jak podziemie Minecraftu, podziemie MC i tam są moje nagrania, moje wideo, oglądajcie subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie tam. w ogóle wiecie co robić, co ja wam będę, ten i przepraszam za średni średnio udany albo wręcz nieudany odcinek ale taki los podcastera